11. Zabije go. Wymamrotałam, a przynajmniej tak mi się wydawało. W uszach mi szumiało i z trudem łapałam oddech. Otworzyłam powoli powieki. Było tak ciemno, że przez chwilę myślałam, że jestem w jakimś pudle. Dopiero po chwili mój wzrok przyzwyczaił się do mdłego światła, którego źródło znajdowało się w oddali. Z trudem usiadłam na twardej ziemi, podpierając się rękoma. Gdzie ja kurwa jestem? Dotknęłam ściany, a drobinki ziemi zostały na moich opuszkach. Podniosłam głowę, ale nie mogłam wstać. Dotknęłam sufitu za plecami, a moje palce ślizgały się po chłodnej, płaskiej powierzchni. Szkło? Z jednej strony ziemia, a z drugiej szkło. Co to za miejsce? Jedyna możliwa droga wiodła do przodu. Upewniłam się, że dalej jestem w pełni ubrana w strój reprezentacji i sprawdziłam kieszenie, a w jednej z nich znalazłam fiolkę. Zabahałam się i otworzyłam ją. Po zapachu poznałam eliksir wzmacniający, który ostatnio spożywałam zdecydowanie zbyt często. Rozejrzałam się, upewniając, że nic nie pominęłam i na czworakach ruszyłam przed siebie. Zostawiając za sobą niski zaułek, znalazłam się w szerokim tunelu, na tyle wysokim, że mogłam już wstać. Tu nie było żadnej szyby, a ściany wyglądały jak wydrążone w ziemi. Rozejrzałam się. Byłam sama, a dalej tunel się rozwidlał. Źródłem światła, które widziałam, była mała, okrągła lampka z alchemicznym płynem stojąca na małym stoliku. Wystarczyło potrząsnąć, a światło wydobywało się przez kilka godzin. Na stoliku oprócz lampki znajdował się mały plecak i skrzyneczka, którą od razu otworzyłam drżącymi rękoma, czując, jak adrenalina przepływa w moich żyłach. W środku znalazłam kawałek pergaminu i fiolkę z eliksirem. Witaj w pierwszym zadaniu rajdu smoków. Z każdej wyspy po pięciu zawodników, by zagrać dalej, zbierz jeden z notatników. Dla wszystkich nie wystarczy, pięciu odpadnie. Chcesz wygrać turniej? Niech nikt ci go nie wykradnie. Możesz uciekać, możesz walczyć. Chcesz sen zakończyć? Niech ci krew skapnie. Nie jesteś sama, drakanie patrzą. Serio? Mruknęłam pod nosem, próbując analizować wiersz. Wszyscy tu jesteśmy. Musimy zdobyć jakiś notes. Jeśli kogoś spotkam, najlepiej będzie go ogłuszyć. Sen? Krew? Pokręciłam głową, nie mając pojęcia, o co chodzi. Zamknęłam oczy i uspokoiłam oddech. Skupiłam się na intuicji i poszukałam energii Sulirada. Czułam delikatne łaskotanie energii smoka. Gdybym potrzebowała, byłabym w stanie ją od niego czerpać. Zbadałam eliksir z fiolki, ale po zapachu i konsystencji nie rozpoznałam, do czego mógłby służyć. Będę musiała liczyć głównie na siebie, pomyślałam. Delikatnie mówiąc, labirynty nie były moją mocną stroną. Zanim poznałam mu Williama, panicznie bałam się małych, ciemnych przestrzeni. Dopiero dzięki jego obecności przełamałam strach. Upewniłam się, że kryształ dalej wisi na mojej szyi, jakby miał mi dodać odwagi. Musiałam liczyć na szczęście. Drakanie patrzą. Pewnie obserwowali nas. Ale jak? Znając ich pomysły, to nie była jedyna zagadka, którą miałam do rozwiązania. Dobra, ogarnij się. Ale najpierw musiałam rozgrzać mięśnie za stałe odleżenia. Rozciągnęłam się, próbując opracować w głowie jakiś plan. Idź przed siebie i zdaj się na intuicję – mruknęłam. Spakowałam do plecaka lampkę oraz arkusz papieru i ruszyłam – na początku niepewnie stawiałam kroki, oczekując przeszkód i ataków z każdego kąta. Przed każdym zakrętem zatrzymywałam się i zerkałam, czy nikt się nie czai za rogiem. Ale byłam sama i nie działo się nic niespodziewanego. Nadal nie miałam pojęcia, co to za miejsce. Ciemne szyby pojawiały się zamiast niektórych ścian. Ale widziałam, co jest po drugiej stronie. Może obserwują nas właśnie przez te szklane ściany? Przeszło mi przez myśl. Po kilku minutach nabrałam pewności siebie, co okazało się błędem. Skręciłam w szeroki tunel i dopiero po chwili zorientowałam się, że z ziemi wydobywa się mgła, która zaczyna gęstnieć. Cholera. Chciałam zawrócić, obróciłam głowę, ale za mną nie było nic. Mgła była gęsta jak mleko i oblepiała mnie tak, że ledwo widziałam własne dłonie. Serce zaczęło mi walić, a oddech się skrócił. Stąpałam powoli krok za krokiem. Wszystkimi zmysłami szukając czegoś podejrzanego. Nic. W końcu mgła zaczęła żednąć i znów widziałam korytarz. Odetchnęłam z ulgą. Ledwie się rozluźniłam, gdy dostrzegłam jakiś ruch po drugiej stronie tunelu. Cofnęłam się o krok, chowając we mgle. Znów wyjrzałam. Powstrzymałam jęk, gdy go rozpoznałam. Moje szczęście. Pierwszy przeciwnik to ten pieprzony olbrzym. Nie miałam najmniejszych szans pokonać go w walce wręcz, a nie miałam przy sobie nic, co mogło zadziałać na moją korzyść. Musiałam się wycofać jak najciszej. Zrobiłam krok do tyłu i przeklełam pod nosem, kiedy wpadłam na ścianę. Nawet nie sprawdzałam, czy to usłyszał. Cofnęłam się w gęstą mgłę i biegłam tak szybko, jak mogłam. Na korytarzu rozległy się podniesione głosy. Leciały jakieś groźby, ale najwyraźniej nie były skierowane do mnie. Po chwili dotarł do mnie długi jęk i nastała cisza. Olbrzym kogoś znokautował? Zatrzymałam się i uspokoiłam oddech, upewniwszy się, że jestem sama i nikt mnie nie śledzi. Odetchnęłam z ulgą, ale znów byłam w punkcie wyjścia. Wzywanie intuicji nic nie pomogło, bo nie wiedziałam nawet, czego dokładnie szukam. Stanęłam przed rozdrożem i skręciłam w lewo. Szłam prostym korytarzem, aż dotarłam do zamykającej go ściany. Już miałam zawrócić, gdy dostrzegłam coś w kącie. Na ziemi leżała mała skrzyneczka. To pułapka czy ratunek? Spodziewałam się wszystkiego, od trującego proszku po klauna na sprężynie. Ciekawość wygrała. Otworzyłam drewniany kuferek. W środku znajdował się lniany woreczek, a w nim... Nasiona? Do czego służą? Cofnęłam się do rozwidlenia i obrałam inną drogę. Nagle gdzieś niedaleko rozległ się krzyk. Nie miałam ochoty sprawdzać, co się stało. Ruszyłam w stronę przeciwną do źródła dźwięku, w stronę kolejnego rozwidlenia. Nagle z za zakrętu ktoś na mnie wypadł z impetem. Odbiłam się, przyjmując pozycję do obrony, i wyciągnęłam przed siebie ręce. Dopiero po chwili zauważyłam znajomą twarz. Anna, rozległo się znajome warknięcie. Amelia! wymamrotałam. Chyba musimy współpracować. Najwyraźniej. To była ostatnia osoba, którą chciałam spotkać. No, może zaraz po tym bydlaku, którego widziałam na początku. Jednakże miałam szczęście, w końcu wiedziała wszystko o orientacji w terenie. Coś znalazłaś? Nasiona i eliksir, ale nie wiem, do czego służą, a ty? Eliksir. Sądząc po zapachu, wywołuje mgłę po rozlaniu. Widziałam taką mgłę. Wygląda na to, że daje nam możliwość ucieczki albo zmyłki. Zastanawiałam się, a dziewczyna przytaknęła. Pokaż nasiona. Wyjęłam trzy grube nasiona, mieniące się na złoto. Nie jestem pewna, wydaje mi się, że jak rzucisz je na ziemię, to chyba, zaznaczam, chyba, natychmiast wyrosną jakieś krzaki. Może przyda się do zablokowania drogi? Obym nie musiała się przekonywać, westchnęłam. Masz jakiś pomysł, w którą stronę iść? Chodź, powiedziała i ruszyła jedną z dróg. To jakiś labirynt wydrążony w ziemi. Widziałam kilka zejść w dół. Zobaczyłam też przepaść i korytarz, do którego trzeba było doskoczyć. Przypomina mi to mrowisko albo jaskinie, w których żyją smoki, zastanowiła się. Tak, to ma sens. Pewnie na tym musieli się wzorować, tworząc to zadanie. Czy jest jakieś specjalne miejsce, które łączy te dwie rzeczy? W końcu musimy mieć jakiś punkt zaczepienia, powiedziałam. W mrowisku to chyba komnata królowej. W jaskiniach smoków być może jest to miejsce, gdzie śpią. Pewnie znajdujące się najgłębiej, gdzie jest najbezpieczniej. Czyli musimy zejść. Mruknęłam, obawiając się kolejnych ciemnych tuneli. Zauważyłaś, że niektóre ściany są szklane? Zastanawiałam się po co, ale nie mam pomysłu. Myślę, że mogą nas przez to obserwować, wyznałam. Ma to sens, zamyśliła się. O, i znalazłam jeszcze coś takiego. Przed nami ukazały się drzwi wtopione w otoczenie tak, że najprawdopodobniej pominęłabym je, gdyby Amelia mi ich nie pokazała. Wchodzimy, a może to pułapka? Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Wchodź! Powiedziałam i nacisnęłam klamkę, a zamek puścił. W środku znajdowało się lekko oświetlone pomieszczenie, na tyle jasne, że wszystko można było dostrzec. W ścianach wdrążone były półki, zastawione najróżniejszymi szklanymi naczyniami. Jedna ze ścian znowu zbudowana była z jakiegoś ciemnego szkła, przez którą wpadało tyle światła, żeby nie potknąć się o własne nogi. Podeszłam bliżej i sprawdziłam kilka butelek, ale wszystkie były puste. Na środku znajdował się stół z pięcioma buteleczkami i kilka liści bambusa zwiniętych w kulki. Amelia weszła za mną i zamknęła drzwi. – Nazwijmy to spiżarnią – zaproponowała podchodząc do stolika. Podniosła jedną z buteleczek. Popatrzyła na zawartość pod światło i stuknęła paznokciem o szybkę. – Wygląda jak zwykły napój wzmacniający. – A to chyba prowiant. Bierzemy? Zostawiamy? – Weźmy, ale zjemy w ostateczności. Nie wiadomo, czy nie jest czymś doprawione – Zaproponowałam, mimo że żołądek ścisnął mnie z głodu Amelia kiwnęła głową i wzięłyśmy po butelce i przekąsce Wróciłyśmy na korytarz To co, w dół? Amelia kiwnęła głową i poprowadziła mnie do miejsca, gdzie znalazła przejście na niższy poziom Dziękowałam w myślach za jej umiejętność orientacji w terenie Ja ledwo już wytrzymywałam w tej ciasnocie Szłam za nią coraz głębiej, a na ramionach pojawiła mi się gęsia skórka Bynajmniej nie z powodu chłodu Znalazłyśmy się na skrzyżowaniu, gdy nagle dotarły do nas szepty, więc przylgnęłyśmy do ściany, obserwując, kto nadchodzi. Walka nie była moją mocną stroną, Amelii też, więc lepiej było unikać niepotrzebnej konfrontacji. Korytarz minęli zawodnicy Alrakis, rozpoznałam chłopaka, z którym Ines rozmawiała podczas prezentacji, ale wolałam nie sprawdzać, czy ma pokojowe nastawienie. Poczekałyśmy, aż ich głosy ucichną i ruszyłyśmy dalej. – Drzwi! – Mruknęłam, wskazując na ścianę, którą Amelia przed chwilą minęła. — Próbujemy? — kiwnęłam głową. Tym razem pomieszczenie tonęło w ciemności, a jedyne światło padało na dwa eliksiry ustawione na stole. Weszłyśmy, a drzwi za nami się zatrzasnęły. Od razu podbiegłam do nich, ale trafiłam na ścianę. Zniknęły. Nie było żadnej klamki, otworu, nic. — Cholera, jesteśmy uwięzione! — rozejrzałam się, ale otaczały nas gołe ściany. Widzisz coś? Zapytałam. Nic, chyba nie ma wyjścia. Podeszłyśmy do stołu i popatrzyłyśmy na siebie. Sięgnęłam po flakonik z mętnym, srebrnym płynem, który mienił się pod wpływem światła. Wypijcie, przeczytałam napis na etykiecie przyklejonej do szkła. Wiesz co to? Zapytałam z nadzieją, przełykając ślinę. Nie mam pojęcia, westchnęła i wyjęła korek ze swojego flakonika. Na trzy? Niech będzie. Raz, dwa, Trzy! Wypiłam ciurkiem gorzki napój, który lepił się do języka. Miał tak gęstą konsystencję, że zrobiło mi się niedobrze. Nagle dotarł do mnie jakiś ciągły dźwięk. Owady? Potrząsnęłam głową, ale bzyczenie stawało się coraz głośniejsze, irytujące, jakby chmara pszczół latała nad naszymi głowami. Słyszysz to? Szepnęłam. Słyszę, cholera, otwórz drzwi, szybko! Zrobiłam krok, ale ciało przestało mnie słuchać, a światła się zakołysały. Gdzie ja jestem? Dalej było ciemno, ale jakoś inaczej. Otaczający mnie chłód przenikał aż do kości, przyprawiając odreszcze, a biały strój zastąpiły jakieś łachmany. Sztywną ręką dotknęłam twardej, zawilgoconej maty, a na nogach poczułam coś ciężkiego. Poruszyłam się i usłyszałam metaliczny dźwięk. Zrozumiałam, że nogi mam zakute w stalowe kajdany. Ze strachu zaczęłam oddychać bardzo płytko. Po chwili dostrzegłam też kraty przegradzające szklaną ścianę. Rozejrzałam się nerwowo po pomieszczeniu, szukając jakiejś wskazówki. Po drugiej stronie dostrzegłam sylwetkę człowieka. Opierał się o ścianę, a jego głowa zwisała bezwładnie. Próbowałam przyjrzeć się twarzy, ale zasłaniały ją długie, posklejane włosy. – Halo? Gdzie jesteśmy? Głos mi tak drżał, że ledwo go poznałam. Halo? Nie poruszył się. Nagle od kamiennych ścian odbiły się głuchym echem czyjeś kroki. Napięłam ciało, czekając na rozwój wydarzeń. Każda sekunda dłużyła się, jakby trwała wieczność. Znów się poruszyłam, ale kajdany na nogach były zbyt ciężkie, żebym mogła wstać. Coraz szybciej łapałam powietrze w płuca, aż zaczęło mi się kręcić w głowie. Kroki stawały się coraz głośniejsze. Aż w końcu do krat podszedł mężczyzna o włosach białych jak śnieg. — William — wybełkotałam, a mój głos wypełniła nadzieja. — William — do oczu napłynęły mi łzy. Stał przede mną taki, jak go zapamiętałam. W ogóle się nie zmienił. W jednej sekundzie chciałam rzucić się w stronę krat, ale gdy spojrzałam w jego oczy, znieruchomiałam. — Jego spojrzenie było puste — przeszedł mnie dreszcz. Nie dostrzegłam nic, żadnych emocji. Twarz miał jak wyrytą z marmuru. To nie może być prawda. Wstawaj! Gdy usłyszałam jego głos, łzy zaczęły mi płynąć po policzkach. Postać po drugiej stronie celi poruszyła się. Nie! Wymamrotałam, patrząc na twarz mężczyzny, a raczej to, co z niej zostało. Jedno oko było niewidoczne, ukryte pod opuchlizną. Z rozciętej wargi nadal sączyła się krew. Tato! Szepnęłam, czując podchodzącą do gardła żółć. Co oni ci zrobili? Co on ci zrobił? Serce mi waliło, jakby miało zaraz wybuchnąć. Patrzyłam, jak tata przesuwa się powoli na pokrwawionych nogach, które wyglądały jak kości obciągnięte skórą. To nie może być prawda, to nie może być prawda. Wyłaś, Aż podskoczyłam na krzyk Williama. Wyciągnęłam rękę w jego stronę. Chciałam go dotknąć, zapytać, o co tu chodzi. Nagle dostrzegłam coś dziwnego. Nie mogłam skupić wzroku na dłoni. Spróbowałam ponownie. Moje palce były dziwne. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć? Potrząsnęłam głową i policzyłam jeszcze raz. Sześć. Policz palce. Przypomniało mi się, co Oliver mówił o snach. Z mojego gardła wydobył się niekontrolowany śmiech. To tylko koszmar. Koszmar. Patrzyłam jak tata odchodzi z Williamem. Nadal cząstka mnie chciała pobiec i ich zatrzymać, a serce pękało z rozpaczy. Jak się wybudzić? Uszczypnęłam się, ale to nic nie pomogło. Skupiłam się, próbując przypomnieć sobie wszystko, co wiedziałam o snach i tym zadaniu. Nagle rozległo się bzyczenie, najpierw delikatne, potem nachalne, w końcu tak głośne, że musiałam zatkać uszy. Cisza. W celi pojawił się ojciec w tej samej pozycji, co wcześniej. Koszmar się powtarzał, co nie pomagało w myśleniu. Znów przyszedł William. znowu zniknęli. Bzyczenie. Cisza. Nagle coś sobie przypomniałam. Jak to było? Chcesz sen zakończyć? Niech ci krew skapnie. To nie miało sensu, ale nie miałam nic do stracenia. Wiedziałam, że nikt tego nie widzi, ale i tak czułam się jak idiotka. Wstałam, ścisnęłam dłoń i z całej siły uderzyłam w skałę. Krzyknęłam, gdy prąd przeszedł mi po kościach całej ręki. Zgięłam się w pół, ale na ręce pojawiła się krew. Przyszedł William. Niech to jakimś cudem zadziała. Wszystko zniknęło. Obudziłam się i natychmiast poderwałam na nogi. Krew pulsowała mi w żyłach. I dopiero po chwili dotarło do mnie, że jestem bezpieczna. A to, co widziałam, było tylko najgorszym koszmarem. Kurwa, zabiję tego, kto to wymyślił, przyrzekłam sobie w myślach. Nogi miałam jak z waty, więc runęłam na ziemię, biorąc głęboki oddech. To były pieprzone tortury, a niezwykła konkurencja. Obok mnie leżała Amelia, która najwyraźniej nie wpadła na pomysł z krwią. Nagle coś zachrzęściło i po przeciwległej stronie pomieszczenia rozsunęły się ukryte drzwi. Spojrzałam na dziewczynę leżącą na ziemi. Kucnęłam i złapałam ją za ramię. – Amelia! – brak reakcji. Upewniłam się, że miarowo oddycha. Zostawić ją? Biłam się z myślami. A co, jeśli to ona jest szpiegiem? Pokręciłam głową. Przecież mistrz nawet nie był pewny, musiałam ich tylko obserwować, a jak do tej pory nie zrobiła nic oprócz nienawidzenia mnie. Podniesienie jej nie wchodziło w rachubę. Nie dałabym rady iść z nią dalej. Zdecydowałam w końcu, że chwilę poczekam. Usiadłam pod ścianą, odpoczywając i starając się nie myśleć o tym, co przed chwilą przeżyłam. A jednak spojrzenie Williama wracało. A co jeśli to prawda? W poprzednich snach też pojawiały się podobne sceny. Schowałam głowę w dłoniach, skupiając się na oddychaniu. Ja pieprze Zabiję tego, kto to wymyślił! Krzyknęła nagle Amelia. Wzdrygnęłam się, a serce znów podskoczyło do gardła. Powiedziałam to samo! Zaśmiałam się pod nosem. Chodźmy, dasz radę? Kiwnęła głową. Dzięki, że poczekałaś. Jesteśmy drużyną. Kąciki jej ust lekko powędrowały w górę. Pomogłam jej wstać i powoli, odzyskując kontrolę nad ciałem, wyszłyśmy przez nowo otwarte drzwi. Znów znalazłyśmy się w korytarzu w środku ziemi, a drzwi zamknęły się z hukiem. Co to w ogóle było, jakaś droga na skróty? Nie wiem, szepnęłam. Szłyśmy dalej, nasłuchując jakichkolwiek dźwięków, ale otaczała nas cisza. Korytarz był długi i prosty i ciągle lekko nachylony w dół. Miałam przeczucie, że jesteśmy coraz bliżej celu i rosło we mnie podekscytowanie pomieszane z wyczekiwaniem. W końcu ciemny korytarz rozwidlał się. Stanęłyśmy na skrzyżowaniu dróg, a na końcu przeciwległego korytarza zobaczyłyśmy podświetlaną gablotę. Wytężyłam wzrok i ujrzałam tabliczkę. – To chyba to – szepnęłam. – Myślisz, że jest jedno takie miejsce i dostawiają, jak ktoś weźmie, czy jest kilka miejsc? – Nie mam pojęcia, czyli weźmiemy to i będzie koniec? Przekonajmy się. Zrobiłam krok i natychmiast się zatrzymałam, słysząc echo rozmowy. Rozejrzałam się nerwowo. Nie miałyśmy gdzie się ukryć, a dobiegnięcie do celu niezauważonym nie wchodziło w rachubę. Przygotuj mgłę! Szepnęłam, a Amelia skinęła głową. Tunel, którym szli, był położony na wprost tabliczki, więc była szansa, że nie zauważyli jeszcze rozwidlenia. Nagle zatrzymali się, ale byli na tyle blisko, że mogłam usłyszeć rozmowę. – Nadal się nie dowiedzieliście, gdzie to jest? – zapytał męski głos, którego nie rozpoznałam. – Mamy zamiar go przycisnąć po tym zadaniu, żeby nie czuł się zbyt pewnie. – Zresztą serio, teraz? – Nie wiadomo, czy nas nie słyszą. Chodźmy po te głupie zapiski i spadamy. Kiwnęłam do Amelii, która wylała na ziemię eliksir i natychmiast świat zatonął w gęstej mgle. – Dlaczego? Ktoś tam jest? – zapytała. – Przygotuj się. Dotykając ściany minęłyśmy zakręt i ruszyłyśmy korytarzem w stronę tabliczki – Nagle mgła zaczęła rozrzedzać się i natychmiast się obróciłyśmy. – Dokąd to? – rozległ się głos za naszymi plecami. Mgła całkowicie zniknęła, jakby wchłonięta przez dziwną puszkę, którą chłopak trzymał w dłoni. – Cholera, pochłaniacz! – warknęła Amelia. Przed nami stała dziewczyna w czerwonej szacie, a długi, jasny warkocz opadał na jej plecy. Od razu rozpoznałam akrobatkę o smoczych oczach, była z zawodnikiem z drużyny. Łysym, drobnym chłopakiem. Pamiętam, że miał coś wspólnego z alchemią. – Czy to nie tajemnicza Anna? – zapytała z przekąsem, a chłopak parsknął śmiechem. Amelia szturchnęła mnie. Delikatnym ruchem wskazała na siebie i na tych dwoje. – Nasiona! – szepnęła, nie poruszając ustami. – Jesteś pewna? – kiwnęła głową. – Co, zgubiłaś kolegę olbrzyma? – zapytałam prowokacyjnie, ukradkiem wkładając rękę do kieszeni. – Twoje szczęście, że go tu nie ma! – nie mógł się doczekać, jak jego pięści spotkają się z twoją szczęką. Szybko odwróciłam się i puściłam biegiem, rozsypując nasiona. Modliłam się, żeby jakimś cudem zatarasowały drogę. Wystarczyłaby chwila, żebym sięgnęła po notes. Wtedy zadanie dla nas się skończy, prawda? Żeby jej za bardzo nie potłukli, cholera. Za mną rozległo się syczenie i ziemia się zatrzęsła. Pod moimi nogami wybiły pędy. W ciągu kilku sekund grube łodygi przebijały się na wskroś labiryntu, blokując drogę. Ledwie udało mi się uciec w bezpieczne miejsce. Usłyszałam krzyk i obróciłam się. Nie zobaczyłam ani Amelii, ani chłopaka. Kilka metrów za mną akrobatka wpatrywała się we mnie z mordem w oczach. Utknęła między pnączami. Posłałam jej zwycięski uśmiech, a w odpowiedzi z jej gardła wydobył się wściekły ryk. Zostawiłam ją i dobiegłam do gabloty, otwierając drzwiczki. Z walącym sercem ścisnęłam dłoni na drewnianej tabliczce przypominającej tako. W tym momencie otworzyły się drzwi, których wcześniej nie zauważyłam, a do środka wpadła grupa ludzi. – Brawo, Anno, eltanin przechodzi do następnego zadania – ucieszył się Amus, wchodząc do środka. – Koniec pierwszego zadania. Udało się. Czułam, jak schodzi ze mnie napięcie, a ramiona opadają. – To naprawdę był koniec. Odetchnęłam z ulgą, odwzajemniając uśmiech alchemika. – Chodź, odprowadzę cię. Przeszedł przez drzwi i poprowadził korytarzem, tym razem całkowicie zbudowanym ze szkła. – Dokąd idziemy? – zapytałam. – Na zewnątrz terrarium. Reszta drużyny też zaraz się tam pojawi. – Ktoś jeszcze przeszedł? – Na razie Alrakis, więc zadanie pewnie potrwa jeszcze jakiś czas. – Co to był za eliksir ten, po którym miałam koszmar? – Zasypałam go gradem pytań – ale odpowiadał ze spokojem. Eliksir snu. Nie zawsze są po nim koszmary, przyjemne sny też się zdarzają. Przykro mi, że akurat miałaś ten zły, ale uważam, że całkiem sprawnie sobie poradziłaś. Dzięki. Zaraz, co z Amelią? Przez podekscytowanie całkiem o niej zapomniałam. Nie martw się o nią, już pewnie ją wyprowadzili. Zaraz się spotkacie. Położył mi dłoń na ramieniu. Głośne krzyki rozsadzały mi czaszkę. Tak długo skupiałam zmysły, że w ciągu chwili czułam się przebodźcowana. Wyszliśmy na zewnątrz, a promienie słońca poraziły mnie tak mocno, że zamknęłam oczy i cofnęłam się. Po czasie spędzonym w ciemności potrzebowałam chwili, żeby przyzwyczaić wzrok. W końcu wyszłam ponownie i stanęłam jak wryta. Teraz już wiedziałam, co miał na myśli, mówiąc o terrarium. Staliśmy przed wielkim, gigantycznym wręcz akwarium, przez które widać było labirynt korytarzy. Przeklełam pod nosem, a Amos się zaśmiał. To wszystko działo się tak szybko, że zakręciło mi się w głowie. Dlatego rajd jest co pięć lat. Potrzebujemy dużo czasu na przygotowania. Wszyscy was obserwowali. Rozejrzałam się. Dookoła wybudowane były trybuny. Latało też sporo smoków z jeźdźcami na grzbietach. Wszyscy wpatrywali się w szklane akwarium, obserwując losy zawodników. Miałam rację. Z tej strony było widać wszystko, co działo się w środku. Przeszedł mnie dziwny dreszcz, gdy dotarło do mnie, że oni wszyscy obserwowali mnie przez cały ten czas. Nagle przez tłum przeszedł jęk zawodu, a z drugiej strony mieszkańcy Tubanu, trzymając błękitne flagi, zawiwatowali. Zakręciło mi się w głowie, gdy dotarły do mnie kolejne osoby. Ktoś przytrzymał mi ramię, ktoś inny wcisnął flakonik i kazał pić. Na wpół przytomną zaprowadzili mnie do szklanego pokoju, zaraz obok gigantycznego terrarium i kazali odpocząć. Ledwo usiadłam, sącząc eliksir wzmacniający, gdy pojawili się Ines, Wiki i Eustachy, podtrzymujący Amelię. Zlustrowałam drużynę. Wiki miała rany na policzku, z której sączyła się krew, a Amelia podbite oko i spuchniętą wargę. Eustachy wyglądał, jakby wpadł do wielkiej kałuży. – Udało ci się! – krzyknęła Ines i złapała mnie za ramiona. – Nam! Udało się nam! – wskazałam na Amelię. – Miałeś czas na kąpiel, Eustachy? – Zaśmiałam się, patrząc, jak po materiale dalej spływa ciemna maś. Coś we mnie strzeliło, jak otworzyłem drzwi. Zlustrował nas wzrokiem. I widzę, że tylko mnie to spotkało. Ja za to spotkałam zawodniczkę Tubanu i uwierzcie, ona wygląda gorzej. Wiki uśmiechnęła się dumnie. A ty, Ines? Zapytałam. Zwyczajnie się zgubiłam. Rzuciła, opatrując rany na policzku Wiktorii. Potem pogadamy o tunelach. Teraz sprawdźmy, co mamy dalej do roboty. Drzwi znów się otworzyły i do sali wszedł Oliver. Chciałam go przytulić i uderzyć jednocześnie za to, że nic nam nie powiedział. Zauważył moje złowieszcze spojrzenie i pokręcił znacząco głową. No tak, obserwowali nas, więc musiałam złoić go później. Przechodzicie do kolejnego zadania oświadczył oficjalnie Amus. Oliver wam powie, co dalej, od teraz będzie wam towarzyszył. Ja muszę iść do kolejnych grup. Ines z radości klasnęła w dłonie. I nawet Amelia się uśmiechnęła. Teraz czeka was prawdziwy rajd. Wiem tylko, że musicie zdobyć składniki eliksiru zapisane na tabliczce. Oliver wskazał na tako, które trzymałam w rękach. Ines wzięła ode mnie tako i obejrzała z każdej strony. Nic tu nie ma, zmarszczyła brwi. Nie wiem co to, musieli wymyślić coś nowego. Potem pomyślimy, teraz odpocznijmy. Zaproponowałam. Trzasnęłam drzwiami i przemaszerowałam przez salon prosto do łazienki. Wulkan emocji, który w sobie nosiłam, szukał ujścia. Ta ciemność, niepewność, stres, koszmar. Miałam dosyć. Odkręciłam wodę i weszłam pod gorący prysznic. Miałam ochotę coś rozwalić. Uderzyłam pięścią w zimne kafle, potem jeszcze raz. I jeszcze. Następnego dnia czekała nas kolejna konkurencja. Pomyślałam o wycofaniu się, nie widziałam sensu w dalszej obserwacji Eustachego Jameli. Westchnęłam głośno, przełykając łzy. Gorąca woda paliła mi skórę do czerwoności. Spłukiwała moje ciało, zabierając ze sobą wszystkie złe emocje. Gdy trochę się uspokoiłam, zakręciłam kurek. Wyszłam otulona w gruby, biały szlafrok, a gdy tylko otworzyłam drzwi, poczułam tak apetyczny zapach, że ślina napłynęła mi do ust. W kuchni buszował Oliver, to krojąc, to podchodząc do garnka, z którego unosił się ten wspaniały aromat. Czemu mi nie powiedziałeś, zanim napiłam się tego eliksiru? No wiesz, w gondoli. Byłam wściekła, ale nagły głód zagłuszał chęć kłótni. Gdybym ci powiedział, wypiłabyś? Milczałam. Oczywiście, żebym nie wypiła. No właśnie, żadne z was nie tknęłoby tego, a ja dostałbym burę od organizatorów i pokazał, że jestem stronniczy. Może bym nawet wyleciał. Skrzywiłam się, bo wiedziałam, że ma rację. Oparł się o blat i spojrzał prosto na mnie. Przepraszam, że ci nie powiedziałem i nadużyłem twojego zaufania. Pokiwałam głową. Wiedziałam, że Oliver nie pozwoliłby mnie skrzywdzić. Co tam gotujesz? Zmieniłam temat, podchodząc do kuchni i zaglądając do garnka. Kary, twoje ulubione. Pomyślałem, że będziesz umierać z głodu po tym wszystkim. Zaczęłam mieszać bulgoczący sos. Widziałeś wszystko? Tak, wtedy jak zasnęłaś po eliksirze, miałaś koszmar? Skąd wiesz? Komentatorzy mówili wszystko na bieżąco, powiedzieli, że tylko śpicie. Ale czułem, że dzieje się coś niedobrego. Chcesz o tym porozmawiać? Zmarszczył brwi i podszedł bliżej. Na samą myśl o tym koszmarze żołądek zawiązał mi się w supeł, a przed oczami znów zobaczyłam tatę torturowanego przez Willa. Nie, odparłam stanowczo. Chcę zapomnieć. Położył mi dłoń na ramieniu, ale nie potrzebowałam jego litości. Musiałam zjeść i odpocząć. Nałożyłam na talerz gorącą potrawę i rzuciłam się do jedzenia, parząc sobie język. Dopiero gdy żołądek napełnił się nieco, ciało się rozluźniło. Wtedy ktoś zapukał do drzwi. Byłam tak zmęczona, że moje zmysły nic nie wyczuły. Ja otworzę. Przyjaciel wstał z krzesła. Po chwili do środka wszedł mistrz. Na jego widok cały posiłek wrócił mi do gardła i ponownie poczułam się wykończona. Spojrzał znacząco na Olivera. – On tu zostaje! – Powiedziałam stanowczo. Długo nie zabawię. Dowiedziałaś się czegoś? Skrzywiłam się. Nic konkretnego. Będę musiała obserwować dalej. westchnęłam Czy nadal muszę to robić? Nie zauważyłam nic podejrzanego w ich zachowaniu. Choć nie podoba mi się drużyna dzibanu, mam wrażenie, że będą z nimi kłopoty. Rozumiem. Ich też miejcie na oku. Przyznam, że mamy pewne... Urwał. Problemy na dzibanie. Jakie? Zapytał wprost Oliver, a mistrz przeszył go wzrokiem. Trzęsienia ziemi, ale to nic, z czym nie możemy sobie poradzić. W kolejnym zadaniu polećcie jak najszybciej na tuban. Zmarszczyłam brwi. Dlaczego daje nam wskazówkę? Wasze rodziny nadal są bezpieczne. Powodzenia. Odwrócił się i wyszedł, ale od ostatniego spojrzenia, jakie na mnie rzucił, przeszedł mnie dreszcz. W milczeniu patrzyliśmy z Oliverem na siebie, a w głowie kłębiło mi się pełno myśli. – Co ten facet kombinuje? – westchnął w końcu Oliver i opadł na krzesło obok. – Nie wiem, ale w tej chwili to on jest najbardziej podejrzanym. Właśnie, nie powiedziałam ci! – przypomniała mi się podsłuchana rozmowa mistrza i streściłam ją Oliverowi, zastanawiając się, o jaką wodę chodziło i dlaczego przenieśli jeden ze składników. – Ja też muszę ci o czymś powiedzieć. Chciałem porozmawiać z Lorą, ale nagle zaczęła mnie unikać. Wcześniej była do mnie przyklejona i o wszystko wypytywała. A teraz otoczyła się zawodnikami z dzibanu i nie da się do niej podejść. Wyobrażasz sobie? Tak, wyobrażam sobie. westchnęłam. Zdążyłam się przespać tylko kilka godzin, gdy na tako pojawiła się wiadomość od Ines. Zaraz będę. Wszystko mnie bolało, więc ostrożnie zeszłam po schodach do salonu, gdzie drzemał Oliver. Nie mogłam powstrzymać uśmiechu, widząc go takiego. Spał jak dziecko i mamrotał coś pod nosem przez sen. Przykryłam go kocem i usiadłam obok, biorąc do ręki książkę o smokach. Nie miałam nawet chwili wytchnienia. Do domu bez pukania wpadła wiki. Na jej policzku nadal był opatrunek, który dotknęła odruchowo spoglądając na mnie. Oliver wyprostował się i wytarł ślinę z ust. – Co się dzieje? – Nic, śpiąca królewno, mamy gościa. Do domu weszła Ines. – Gości. Poprawiłam się. Kiedy mój dom stał się miejscem schadzek? Idziemy świętować? Wszyscy zebrali się na rynku, spytała Vicky. Nie mam ochoty. Nie masz wyboru. Ines uśmiechnęła się i rzuciła na kanapę między mną a Oliwerem. Ubierajcie się i idziemy się pokazać ludziom, a potem do Stachego. Pomyślimy, co zrobić z tym tako. Poszłam do kuchni zrobić kawę. Dużo kawy. Zaraz koło mnie pojawiła się Vicky. Co tam u Chrisa? Wiadomo, kiedy wrócą? Strasznie długo to trwa. Pokręciła głową, zagryzając mocno wargi. Nie wiem, nie może wrócić. Jak to nie może? Oburzyłam się i stanęłam do niej przodem. Szybko uciekła wzrokiem. Miałam wrażenie, że czegoś mi nie mówi. Wyglądała, jakby jakieś zmartwienie zjadała ją od środka. Chciałam jej pomóc, ale nie mogłam jej zmusić do zwierzeń, dlatego chciałam być po prostu przy niej. Wiesz, że ci pomogę, Prawda? Możesz mi wszystko powiedzieć, zapewniłam, przytulając ją. Nie odpowiedziała. Śnieg już zniknął, zostawiając po sobie błoto i kałuże. Szliśmy do domu Eustachego, znajdującego się w rynku, a drakanie głośno świętowali zwycięstwo naszej drużyny. Dla nich to była zabawa, rozrywka, jakby kibicowali ulubionej drużynie piłki nożnej. To nie oni zapadali w koszmar senny, w których ich najbliższych torturował wybranek ich serca. Ledwie zdołałam wymusić uśmiech, gdy podbiegła do mnie młoda dziewczyna i klepnęła mnie w ramię. – Byłaś super, jestem fanką! Uśmiechnęłam się speszona i wymigałam od dalszej rozmowy. Dotarliśmy do kamienicy, gdzie mieszkał Eustachy. Zaledwie kilka metrów dzieliło nas od wejścia, gdy zauważyłam grupkę kibiców idących w naszą stronę. Nie chciałam już z nikim rozmawiać, więc złapałam Olivera za ramię i odciągnęłam go, chowając się w ciasnej alejce. – Chcesz wracać? – Wymyślę dla ciebie jakąś wymówkę. Ines nie da mi spokoju, westchnęłam. Nagle usłyszeliśmy gdzieś z końca uliczki podniesione głosy. Zerknęłam wymownie na Olivera i ostrożnie zbliżyliśmy się w tamto miejsce. Dotarliśmy do rozwidlenia drogi i nasłuchiwaliśmy przyciskając plecy do ściany budynku. Tylko tyle masz mi do powiedzenia? Nawet nie miałem jak sprawdzić, przecież też braliście udział w zadaniu. Głos Eustachego zadrżał. Masz czas do końca następnego zadania, zrozumiałeś? Masz się dowiedzieć, gdzie jest ta pieprzona wyspa. Ten głos rozpoznałam. Oddech mi przyspieszył. Schyliłam się i wyjrzałam delikatnie z muru. Wystarczył ułamek sekundy, żebym wiedziała, kto to jest. Kto tam? Cholera. Przeklełam cicho i pociągnęłam Olivera za rękaw. Rzuciliśmy się pędem w dół uliczki. Żebym dwa razy musiała uciekać przed jedną babą, mruknęłam, gdy upewniłam się, że nikt nas nie goni. Kto to był? spytał Oliver, dysząc głośno. Czerwoni, ten olbrzym z akrobatką. Zatrzymałam się, łapiąc oddech i próbując zrozumieć coś z podsłuchanej rozmowy. Czy Austachy mógł być szpiegiem? Przeraziła mnie ta myśl. Przecież zawsze był taki beztroski i przyjazny. Pokręciłam głową. O jaką wyspę mogli pytać? Wydyszał przyjaciel i oparł się o kamienny murek. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, zamyśliłam się. Ale po co chcieliby szukać Wyspy Więziennej? Oliver złapał mnie za rękę i zatrzymał. Jakiej? Nie słyszałeś o Wyspie Więziennej? Zdziwiłam się, ale tylko pokręcił głową. Tam zsyłają każdego, kto podpadł mistrzowi. Gdzie się podziewaliście? spytała Ines, gdy w końcu dotarliśmy do domu Eustachego. Zatrzymała nas grupa fanów. Zaśmiał się Oliver, jak gdyby nigdy nic. Widzieliście Eustachego? Wyszedł jakiś czas temu i nie wrócił. Przełknęłam ślinę i pokręciłam głową. Znów okłamywałam przyjaciół. Dziwne. Weszłam do gustownie umeblowanego salonu utrzymanego w ciemnych barwach. Na ciemnozielonych kanapach leżały czarne poduszki, a w obramowanym czarnym granitem kominku palił się ogień. W pomieszczeniu znalazło się kilka globusów i mapa świata namalowana na jednej ze ścian. Dziewczyny rozmawiały za wzięcie, ale nie mogłam się skupić na ich głosach, rozmyślając o podsłuchanej rozmowie. Czy to o tym rozmawiali podczas zadania rajdu, zanim rzuciłam nasionami? – Wyspy do Anny! – krzyknęła mi nad uchem Ines, machając rękoma. – Co? – otrząsnęłam się i spojrzałam na liderkę trzymającą w rękach drewnianą tabliczkę. – Pytałam, czy masz jakieś pomysły co do tako. W końcu ty je znalazłaś. Nie było tam nic więcej? Opisz dokładnie, gdzie je znalazłaś. Przymknęłam oczy i opowiedziałam wszystko ze szczegółami. Kiwała głową, wpatrując się we mnie intensywnie, ale gdy skończyłam, bezsilnie opadła na kanapę. Nagle drzwi do pokoju otworzyły się, a do środka wśliznął się Eustachy. Wyglądał blado, ale gdy tylko zobaczył, że go zauważyłyśmy, wyprostował się i rozluźnił ramiona. – Eustachy, gdzie byłeś? – rzuciła Ines. – Kumpel chciał ze mną pogadać. Przyjrzałam mu się badawczo. Uśmiechał się szeroko, a gdy nasze spojrzenia się skrzyżowały… Puścił do mnie oko. Czy to może być on?